Zacznijmy od początku. Kiedy pani widziała męża po raz ostatni? W co był ubrany? Co mówił? Wczoraj przed osiemnastą. Wpadł, przebrał się, nawet nie zjadł obiadu i pognał jak wariat do samochodu. Nie mówił nic konkretnego. Odpowiedziała kolejno na każde z pytań. Proszę ze szczegółami. Najmniejsza informacja może naprowadzić nas na ślad. Padł do domu i od progu oświadczył, że wychodzi i wróci późno. Następnie dodał, nie teraz, kobieto, nie mam czasu na twoje fochy. Zamknął się w łazience, wziął prysznic, ogolił się. Poszedł do swojego pokoju, mamy osobne sypialnie. Przebrał się i wybiegł, jakby go sam diabeł gonił. Czy to wystarczająco szczegółowe? Co miał na sobie? Czarne spodnie z materiału, grafitową marynarkę, i ciemno koszulę. Zamszowe buty, czarne. Telefon, skórzany portfel, czarny, obrączkę. Wymieniała kolejno. Co za debil łazi na baby z obrączką na palcu. Matylda pospiesznie notowała słowa klientki. Skoro Dąbek nie krył się przed żoną z romansami, równie dobrze mógłby zostawiać obrączkę w domu. Złoty zegarek z dwoma brylantami. Nie nosił innej biżuterii. Jakim autem jeździ? Srebrnym Lexusem. Nie wiem dokładnie, jaki model i rocznik, ale dokumenty ubezpieczeniowe na pewno są gdzieś w domu. Dobrze. Matylda zastanawiała się, o co by jeszcze zapytać. Rozmawiał może z kimś przez telefon przed wyjściem z domu? Nie słyszałam. Gdzie zwykle bywa? Nie mam pojęcia. Nigdy za nim pojechałam. Zazwyczaj wracał późno, nawet nad ranem, cuchnący perfumami i dymem z papierosów. On sam nie pali i mnie też nie pozwala, ale innym najwyraźniej tak. Powiedziała z taką urazą, jakby problemem były nie romanse męża, ale to, że innym kobietom pozwala palić w swojej obecności, a jej nie. Czy może kiedyś obiło się pani o uszy imię którejś z jego znajomych albo w ogóle jakiejś kobiety? Nie. Odparła sucho. Mateusz nigdy przy mnie z nikim nie rozmawia. Nie licząc telefonów służbowych Ale rozmowa o filtrach do przydomowych oczyszczalni ścieków Nie brzmi romantycznie Wątpię, by używał fachowego słownictwa Do prowadzenia rozmów z kochankami Czyli nie ma pani żadnych podejrzeń Co do tożsamości kobiety Mówiłam już pani gwint Łazi na dziwki i tyle To nie są żadne romanse Mateusz jest niewyżyty Zawsze taki był przed ślubem myślałam, że to objaw miłości, ale on po prostu taki jest. Jedna kobieta mu nie wystarcza. Mam dość bycia służącą. Nigdy nie pracowałam zawodowo. Zajmuję się domem, gotuję, sprzątam, wyprasowałam koszulę, w której wczoraj wyszedł. Mam dość takiego życia. Chcę rozwodu, pieniędzy, domu i alimentów. Należy mi się za te wszystkie lata i chcę odejść, nim będę za stara, by zacząć coś nowego. Sposób, w jaki mówiła, sprawił, że Matyldzie zrobiło jej się żal. Przynajmniej do chwili, gdy przypomniała sobie, że Mareczek pomylił męża z kochankiem. Prawda nie była tak czarno-biała, jak to przedstawiała klientka. Nigdy tak nie jest, pomyślała. Sprawa, do której wczoraj była tak niechętnie nastawiona, rozwinęła się w taki sposób, że Matylda z trudem mogła usiedzieć w miejscu. Poszukiwanie zaginionego w cudzej sypialni męża to zajęcie znacznie bardziej odpowiadające wyobrażeniom o pracy detektywa, niż nieudolna prowokacja. — Czy mają państwo wspólne konto? — Nie. — Czy ma pani wgląd na konto męża? Kobieta nie odpowiedziała. Dmuchnęła tylko dymem z papierosa w ich kierunku, uśmiechając się przy tym ironicznie. — Zatem nie. Matylda sama udzieliła sobie odpowiedzi. — Zakładam, że to samo dotyczy bilingów. — Słusznie pani zakłada. — Czy mogę zobaczyć jego pokój? Po co? Niczego tam pani nie znajdzie. Nie jest taki głupi, żeby coś tam zostawić. Regularnie sprawdzam wszystkie jego rzeczy. Kieszenie też. Ma hasło na laptop i telefon. Zostawił laptop? Zainteresował się milczący dotąd Mareczek. Tak, zamknął go w sejfie. Szyfru nie znam. Świetnie, pomyślała Matylda. Klientka nic nie wie, a ja mam rozwiązać sprawę zaginionego męża i jego zdrad. Nie wiem, dlaczego to ukrywa, skoro wprost mi powiedział, że jest ze mną z przyzwyczajenia i wygody. Nie lubi ograniczeń i bardzo mu przykro, że nie ujawnił tego przed ślubem. Dlaczego więc sam nie wniesie o rozwód? Jestem tańsza niż pełnoetatowa, całodobowa służąca. Wyjaśniła spokojnie Dąbkowa. Matylda nie wiedziała, co myśleć. Mareczek też poruszył się niespokojnie, ale milczał. Jak długo są państwo małżeństwem? Piętnaście lat. — Dlaczego nie rozwiodła się pani wcześniej? — zapytała ją Matylda wprost. Przez dziesięć lat przynajmniej się starał, żebym niczego nie zauważyła. Potem powoli przestał, chociaż zdobywał się na przeprosiny i obietnice. Dwa lata temu poszliśmy na terapię małżeńską i potem wszystko doszczętnie się posypało. — Jakim cudem? — terapeutka powiedziała, że powinniśmy być szczerzy wobec siebie. — nie takiej szczerości oczekiwałam od Mateusza. On postanowił być szczery tylko wobec samego siebie. Zresztą sama już nie wiem, co ta kobieta miała na myśli. Właśnie wtedy powiedział mi prawdę. Początkowo się załamałam, potem wściekłam, a następnie postanowiłam, że skoro zrezygnowałam z własnego życia, to będę mu kulą u nogi, którą musi wlec przez resztę swojego żałosnego życia. Ale kilka miesięcy temu postanowiłam być szczera wobec samej siebie. Roześmiała się z goryczą. I stwierdziłam, że po cholerę mi to. On ma gdzieś, czy tu jestem, czy mnie nie ma. Muszę przyznać, że pieniądze przelewa mi regularnie, a jeśli poproszę o większą sumę, też nie robi problemów. W ten sposób odłożyłam pieniądze na adwokata i detektywa. Nie wiem tylko, jakie znaczenie mają moje prywatne odczucia. Chcę pani wiedzieć, czy nie miałam motywu, by go zabić i zakopać, a teraz odgrywam z rozpaczoną małżonkę poszukującą zaginionego męża? Matylda z zażenowaniem przyznała przed samą sobą, że przyszło jej to do głowy. I nadal w niej tkwiło. Była to jedna z hipotez, które należało rozważyć, jeśli wziąć pod uwagę obecność kochanka w życiu Renaty Dąbek. Na jego śmierci wyszłabym gorzej niż na rozwodzie. Nie przeprowadziliśmy wprawdzie rozdzielności majątkowej Ale Mateusz ma dwójkę nieślubnych dzieci Jeszcze sprzed małżeństwa ze mną Chociaż nie wiem, czy jest to dla mnie jakaś różnica Dowiedziałam się o tym przypadkiem Od jego kuzynki, która wygadała się po pijaku Beneficjentami polisy na życie i konta emerytalnego mojego męża są dzieci Znacznie więcej dostanę przy podziale majątku Niż bym odziedziczyła, gdyby umarł a poza tym chce mieć alimenty od tego gnojka. Rozwód musi być z jego winy, więc znajdźcie go. Ostatnie słowa wymówiła z nieskrywaną złością. Matylda widziała, że ta kobieta niemal gotuje się od targających nią sprzecznych emocji. Martwiła się o męża, czy o to, że w przypadku, gdyby coś go rozjechało, będzie musiała podzielić się majątkiem z obcymi dla niej spadkobiercami. Pragnęła powrotu małżonka, czy tylko dowodów jego zdrady. Pewnie wszystkiego po trochu, uznała. Otworzyła teczkę, którą wzięła z biura i po raz kolejny zapoznała się z podstawowymi informacjami na temat Mateusza Dąbka. W jakim wieku są te dzieci? O ślepy zaułek. Poza tym, że na nie łożył, nie chciał z żadnym mieć nic wspólnego. Nie interesowały go. Syn jest koło dwudziestki, jego matka to dyskotekowa znajomość na jedną noc. Drugie urodziło się w rocznicę naszego ślubu. — Prawie — uśmiechnęła się cierpko. — To córka. Ma niespełna szesnaście lat. Mieszka z matką w Niemczech. Wychowuje ją ojczym. Biologicznego ojca nie zna. Mimo to ojciec zabezpieczył oboje na wypadek swojej śmierci — zauważyła Matylda. Mateusz Dąbek nie mógł być aż tak zły, jak przedstawiała to jego żona. Nie wiem, co myślał, robiąc z nich beneficjentów — Syn coś studiuje, nic konkretnego nie wiem, bo mąż nigdy mi nic nie mówił. O polisie na życie dowiedziałam się przypadkiem, gdy grzebałam w jego papierach. Inaczej nie wiedziałabym, że w ogóle ją wykupił. Proszę sobie wyobrazić moje zdumienie, gdy odkryłam, że nie ma tam mojego nazwiska. Nie dość, że nie mam prawa do tych polis, to dom należy wyłącznie do męża, bo to jego własność jeszcze sprzed małżeństwa. Nie orientuję się, jak wyglądamy finansowo, ponieważ do niczego nie mam dostępu. Zapewniam panią, że rozwód jest dla mnie bezpieczniejszym rozwiązaniem niż śmierć Mateusza. Cholera wie, co bym odziedziczyła. Nawet domem musiałabym się podzielić z jego dziećmi. Zapewniam panią, że życzę mojemu mężowi długiego życia. Powiedziała na koniec, gasząc kolejnego papierosa. I wielu sukcesów zawodowych, dobrze premiowanych. Temat dzieci Matylda postanowiła na razie sobie odpuścić. Mąż pracuje na kierowniczym stanowisku, zgadza się? Tak, jest dyrektorem działu handlowego. Zatem ma sekretarkę czy też asystentkę? Ma obie. Asystentka jest niemal jego zastępcą, a sekretarka zajmuje się telefonami, korespondencją i parzeniem kawy. I pewnie jeszcze paroma innymi pozycjami zadrwiła Dąbkowa, wyciągając kolejnego papierosa z nawpół opróżnionej paczki. Matylda nie znosiła papierosowego dymu, ale klientka paliła coś perfumowanego. Tylko dlatego wysiedziała tyle czasu w otoczeniu błękitnego, snującego się wokół nich obłoczku. — Poda mi pani ich nazwiska? — poprosiła. Adres firmy i numer telefonu miała w aktach, ale uznała, że na początek najlepsza będzie rozmowa z konkretnymi osobami. Na ogół sekretarka wie więcej niż osobom postronnym się wydaje. Pracująca w bibliotece Alicja całkiem dobrze orientowała się w sprawach prywatnych uprzedniego dyrektora. Lepiej niż on sam by tego sobie życzył. Pracując z kimś bezpośrednio kilkadziesiąt czy kilkaset godzin miesięcznie, do tego spędzając wspólnie długie godziny trudno nie wiedzieć nic o tej osobie. Renata Dąbkowa wyrecytowała z pamięci informacje, o które prosiła Matylda, o czym zapytała sceptycznie. Sądzi pani, że powiedzą wam więcej niż mnie? Dzwoniłam do firmy. Nie wiedzą, gdzie on jest. samego szukają. Ale może wiedzą coś, co naprowadzi nas na jego ślad. Czy mąż ma jakiegoś bliskiego przyjaciela? Albo utrzymuje kontakty z kimś z rodziny? Z rodziną niespecjalnie. Rodzice mieszkają trzysta kilometrów stąd się sporadycznie. Nie zaakceptowali jego decyzji o porzuceniu dzieci. Mają bliższy kontakt z wnukami niż z synem. A przyjaciele? Zawahała się. Mateusz nie należy do facetów chadzających na piwo z kumplami. Ale z kimś pić musi, skoro wraca do domu, cuchnąc alkoholem i perfumami, zauważyła Matylda. To nie znaczy, że kompanem do kieliszka jest mężczyzna. Odparła zgryźliwie Dąbkowa. Ma jakiegoś kolegę, czy nie ma? Matylda ukradkiem zerknęła na zegarek. Zbliżała się 17:30. Za chwilę nie porozmawia z nikim w firmie Dąbka, bo wszyscy pójdą sobie do domu. A może już poszli? Większość jego znajomości ma charakter służbowy. Czy ja wiem? Coś w twarzy tej kobiety, a może sposób, w jaki odwróciła wzrok, powiedziało Matyldzie, że Renata Dąbek nie mówi prawdy. No cóż... Myślała gorączkowo, o co by tu jeszcze zapytać. Nic nie przychodziło jej do głowy. Spojrzała na towarzyszącego jej mężczyznę, ale Mareczek tylko wzruszył lekko ramionami. Też nie miał pytań. Albo nie chciał ich zadać, bo bycie pomocnikiem początkującego detektywa stanowiło dla niego degradację, mimo że sam nie miał licencji. Matylda nie wiedziała, czy szefowa poinformowała go o obowiązkach czyści buta, czy też nie. Ale jeśli tego nie zrobiła, to tylko dlatego, że wyleciało jej z głowy. Numer pani telefonu mam w aktach. Będziemy przekazywać informacje na bieżąco. Powiedziała, podnosząc się z fotela. Sądziła, że tego dnia już nic nie zdziała. W firmie pewnie nikogo o tej porze nie zastanie, ale od czegoś trzeba zacząć. Proszę nas poinformować, gdyby mąż się skontaktował albo pojawił. Podała klientce swoją wizytówkę. — Niewiele pani pomogłam — stwierdziła znużonym głosem Renata Dąbek. — Niestety, pani pytania uświadomiły mi tylko, jak mało wiem o Mateuszu i jak bardzo nasze drogi się rozeszły. Proszę się postarać, naprawdę potrzebuję tego rozwodu. — Oczywiście — odparła z powagą Matylda.